Manifestacja. Takra, Gwiezdna Brama miejsce, 30 cm nad głową kolor, głęboki granat lub purpura żywioły. Wszystkie Gwiezdna Brama jest nie tylko centrum energetycznym, lecz również wirem światła dającym nam dostęp do kreatywności przechowywanej w kosmosie. Możemy wtedy umieścić swoje intencje w sercu wszechświata, aby następnie zmaterializowały się w naszym życiu. Kiedy wznosimy nasze wibracje na coraz to wyższe poziomy, Gwiezdna Brama odpowiada na nasze doznania, myśli, działania i energię szybciej niż przy niskich wibracjach. Oznacza to, że nasz poziom manifestacji jest wyższy niż zazwyczaj, zatem ważne jest, aby dokładnie rozumieć, co chcemy wytworzyć. Dzięki lekcjom z tej części książki oczyścisz swoją energię i zmysł postrzegania, aby zsynchronizować się ze swoimi najwyższymi intencjami. Lekcje skupią się mniej na konkretnych celach i aspiracjach, a bardziej na procesie urzeczywistniania wymarzonego życia.